36 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kuzielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa i Szymon z Lublina. Słychaćcie? Dzień dobry, słychać. No to fajnie. Dzisiaj e, jest piękny poranek, e, poranek, no już tak południe się zbliża. E, jest godzina 11.37, jesteśmy na krakowskim przedmieściu, a właściwie na placu zamkowym już prawie. Znaczy w zasadzie już jesteśmy na Krakowskim, nie jesteśmy na Krakowskim, tak, bo tu mamy Krakowskie 369. 69. E, tak, Szymon, niestety nie jesteś z nami, a mamy piękny widok na wspaniałe zabytki, bo będziemy mówić o tym, że... Konkurs Wiki Lubi Zabytki właśnie się rozpoczął i warto e, wysłać zdjęcia te, które ktoś robił przez cały rok, to teraz właśnie najlepiej wysłać je Można jeszcze zrobić. do Wiki Lubi Zabytki. Ale najpierw opowiemy o tym, co będzie w audycji. Najpierw opowiemy o tym, że 14 września już za tydzień będziemy się spotykać. Będzie też o warszawskich otwartych Wiki spotkaniach, które 28 września się odbędą. No i z Wikipedii kilka tematów na temat blokady edytowania Wikipedii z adresów IP przydzielonych przez operatora Play. To będzie Będziemy na ten temat rozmawiać i mam też rozmowę, którą przeprowadziłem z rzecznikiem prasowym Play, też posłuchamy tej rozmowy. Opowiemy troszkę szerzej o warszawskich Riki spotkaniach, nie tylko w kontekście Wikiradia, ale i ogólnie jaki jest, jaka jest koncepcja. Szymon, liczymy na Ciebie, że opowiesz nam dzisiaj o projekcie Matecznik, który miał trafić do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Opowiemy o liczniku Mastiego, który liczy artykuły. W tej chwili mam 995 345 artykułów. Zbliżamy się do miliona, więc będziemy obserwować. To Dzięki temu licznikowi Mastiego bardzo dziękujemy. Wyścig państw, wiki lubi zabytki, też taka stronka stworzona przez Pawła Merynowskiego, czyli Jarla, znanego z Wikipedii, informatyka, który stworzył taki bardzo grafik taki, który, który pokazuje, które państwo, z którego kraju jest więcej załadowanych zdjęć, grafik. No i nie wiem, czy zdążymy z wolnej kultury coś uszczknąć, jeśli zdążymy, to na końcu audycji. To w takim razie zaczniemy może od tego, że już niedługo, czyli za tydzień, 14 września, spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda Wiki Radio, jak nadajemy je jak funkcjonujemy, a też można nagrać swój głos na profesjonalny mikrofon, bo będziemy w studiu Młodzieżowego Domu Kultury. Nie tak jak dzisiaj, na piękna pogoda i takie tutaj różne dźwięki dochodzą do mikrofonów. Tam będzie zupełnie cicho i będzie można nagrać artykuł, będzie można nagrać zapowiedzi godzin. Zapisy i link do tych zapisów znajduje się w notatkach do naszej audycji. Zapraszamy. Będzie można jeszcze nagrać cytat, no albo co kto sobie myślę wymyślić związanego z wiki. Może ktoś ma jakiś pomysł, co innego można by nagrać. No właśnie, to zapraszamy. Od 12 do 18 jesteśmy w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7. Nasze notatki są na stronie nowiny.wiki.com. Chociaż tam z linkami jest jakiś problem, ale to ja szybko naprawię. Mam nadzieję, że to już nie będzie problemem. No przy okazji mogę powiedzieć, że wracamy do naszej wiki, która powoli zaczyna nabierać takiego wyglądu, jaki chcielibyśmy. Już nie mamy spam botów, które nas zasypywały. Tak, teraz trzeba się do nas zgłosić, żeby się zarejestrować. Niestety to jest utrudnienie, ale, ale w sumie to jest dużo łatwiej dla nas. No na razie tak. Opera, Mam nadzieję, to... że kiedyś będzie można z tego zrezygnować. No jak nas będzie więcej osób, które tam będą mogły zapobiegać takim działaniom, no to, to będziemy mogli wtedy wyłączyć tą konieczność rejestrowania się przez administratorów. No cóż, wydarzenie oczywiście to, o którym mówiłem z 14 września ma swoją stronkę na Facebook. No i Dwa tygodnie później spotykamy się na warszawskich otwartych wiki spotkaniach. To jest taka kontynuacja wiki maratonu, który w zeszłym roku odbył się kilkukrotnie. Znaczy w zeszłym roku szkolnym, bo to w tym roku się odbyło. Tak. Natomiast ona się spotyka, rozpoczyna, warszawskie otwarte wiki spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17.28 września. Ale my spotykamy się wcześniej, około 14 w Radiu, będziemy nagrywać audycję i zapraszamy wtedy też do nas jak najbardziej. Eee, no to o, szybko przeleciało, dużo linków, a, a mało mówienia na temat e, tych linków. No bo trzeba po prostu, jeśli ktoś się zainteresował którymś z tych tematów, wejść do notaty. Wejść i się zapisać. Zapisać się koniecznie, bo no, nie możemy przyjąć 300 osób czas jest ograniczony od 12 do 18 jesteśmy także i tak samo 28 września od 14 do 17 tematy z wikipedii blokada edytowania wikipedii z adresów IP przydzielanych przez operatora P4 tak to się ładnie nazywa, ale tak naprawdę to jest Play właśnie się zastanawiam o co chodzi z tym P4 dlaczego P4 i w ogóle skąd taki skrót no tak się nazywa operator, a Play to jest tylko marka okej okay. Czy coś wiesz, Szymon, na temat tej planowanej na dzisiaj chyba blokady, tak? To ona jest na dzisiaj planowana, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. to no, Coś wiem, natomiast nic nowego. Nic nowego. Mhm. No bo właśnie, może posłuchamy w tej chwili tej rozmowy. Ona troszkę trwa, ale myślę, że warto jej posłuchać właśnie w tej audycji. Tylko muszę znaleźć odpowiedni plik. Jest... To jest rozmowa, którą przeprowadziłem przy okazji wywiadu z, z rzecznikiem prasowym Play, Marcinem Gruszką. No to posłuchajmy w takim razie. Ja teraz chciałem zapytać o taką rzecz. Mówiłem o encyklopedii. Największą encyklopedią, właściwie jedyną w tej chwili na świecie jest Wikipedia. Play zresztą bardzo, no może nie bardzo, ale wspiera Wikipedię i jej rozwój był sponsorem dziesiątych urodzin polskiej Wikipedii. No, ale niestety docierają głosy, że problem pojawia się właśnie z operatorem Play przy okazji wandalizmów, które pojawiają się z numerów IP. I może przeczytam ten komunikat ze strony, będzie łatwiej może się do niego ustosunkować. Już po raz drugi z powodu uporczywych wandalizmów, gruźb karalnych w stosunku do innych użytkowników, licznych wypowiedzi propagujących postawy nazistowskie, gloryfikujących zbrodniarzy, obrażania innych użytkowników, używania w wypowiedziach wulgaryzmów oraz usuwania zawartości stron, zarówno w artykułach encyklopedycznych, jak i na stronach wikipedystów, dokonywanych za, z zakresów adresów IP przyznanych usłudze internetu mobilnego sieci Play, a także braku reakcji ze strony operatora na e-maile zwracające uwagę na tę szkodliwą działalność, została zablokowana możliwość edytowania Wikipedii przez niezalogowanych użytkowników korzystających z usług sieci Play. Ja rozumiem, że to nie jest zadanie y, operatora, żeby sprawdzać, co kto pisze, co robi, po prostu udostępniać usługę, ale czy takie prośby jest trudno zrealizować? Ja myślę, że w sytuacjach takich, o których tutaj pan wymienił, szczególnie tych dotyczących komentarzy, dotyczących tych treści ogólnie przyjętych za zakazane, ja myślę, że Wikipedia gdzie indziej powinna je zgłaszać. Są takie urzędy jak policja, prokuratora, która bardzo chętnie przyjrzałaby się takim zdarzeniom, które dotyczą tego, co pan przed chwilą przeczytał. My jesteśmy, proszę pamiętać, my jesteśmy producentem autostrady, ale czy ktoś idzie 140 na godzinę na tej autostradzie, czy idzie 240, to tak naprawdę e, nie jesteśmy, nie mamy na to wpływu bezpośrednio. No, Stawiamy ale... znaki i absolutnie my tego nie promujemy. My absolutnie zgadzam się z oburzeniem, które, które wynika z tego listu. My takich działalności nie, nie, nie, w żaden sposób nie popieramy, ale nie śledzimy. My żadnego użytkownika nie śledzimy. Na tym polega właśnie nie, nie, nie, nie możemy tego robić. Więc e, jeżeli dochodzi do jakichś naruszeń, szczególnie tych poważnych i takich ważnych o których mowa w tym piśmie, no ja mam absolutnie się nie zastanawiam przez chwilę, tylko bym wykorzystywał do tego organy, które są powołane do ścigania. My nie, mamy, my nie mamy żadnych narzędzi, my nie mamy żadnej super ekipy, która nawet po IP w jakiś sposób może zareagować w stosunku do, do użytkownika, który na przykład propaguje jakieś treści, o których tutaj mowa. Może to zrobi na pewno policja, inne służby i robią to bardzo skutecznie i ja bym w tym kierunku szedł, a nie stosował taką odpowiedzialność zbiorową, że przez to, że jest kilku delikatnie rzecz mówiąc, nie do końca normalnych użytkowników muszą cierpieć tysiące czy setki tysięcy innych. Podejrzewam, że procentowo to, o czym mówimy, to są jakieś promile, ale te promile powodują, że ktoś uznał w Wikipedii, że, że po prostu grubą krechą odetnie wszystkich klientów. uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. No ale to jest właśnie jedyna metoda na to, żeby zapobiec temu, tego typu działaniom. Zwrócono się... Panie redaktorze, pan, pan mhm. przepraszam bardzo, ale to są jakieś, to jest jakiś, to jest jakiś błąd logiczny, ponieważ jak ja bym chciał napisać Cokolwiek, to zapewniam Pana, że to jest 5 minut i ja piszę zupełnie innego IP z, inny, z innego operatora i jak chcę, to wyrzucam tą kartę i kupuję następną, jeżeli mam taką potrzebę, więc to jest taki troszeczkę ślepy zaułek i takie pójście na skróty, bo to, bo to nic, dopiero tak naprawdę, gdybyśmy tego podjęli naprawdę kroki, takie zdecydowane przeciwko takim łobuzom internetowym, to dopiero może by przyniosło taki rezultat, gdybyśmy mieli kilka takich pokazowych sytuacji, kiedy ktoś dostał, że tak powiem, po rękach za, za głupoty, które pisze w internecie, a to jest rozwiązanie, takie na skróty, które e, moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, jest bardzo niesprawiedliwe. Dos, do, dokładnie na skróty, dlatego, że wikipedyści to nie są, to nie jest organizacja, która jest w stanie coś wspólnie zrobić. No, każdy Kowalski, który jest edytorem i ma z tym problem, może e, szukać sprawiedliwości w sądzie, tak jak pan powiedział. Ale no, tutaj inni operatorzy pomogli po prostu wikipedystom w tej, w tej dziedzinie. A na przykład Orange miał podobny problem rok temu, był zakaz właśnie też edytowania z, z tej sieci. Nie wiem, co Orange zrobił, ale w każdym razie ta blokada została zdjęta, już tych wandalizmów nie ma. Ja przyznam się, że sprawdzę to dokładnie, bo moim zdaniem my też tutaj chcieliśmy współpracować z Wikipedią, ale no nie, nie tak jak powiedziałem, no są różne sytuacje. Każda sytuacja tak naprawdę musi być traktowana indywidualnie. Na pewno są takie osoby, które których może pomóc interwencja operatora, są takie osoby i to są te poważniejsze przypadki, gdzie ja bym się nawet nie zastanawiał, tylko bym zgłaszał to do organów, bo takie, takie zachowania trzeba piętnować w zdecydowany sposób i to, że my kogoś przyblokujemy mu IP na chwilę, to specjalnie no, no Ale nie... tak jak mówię, czasem to jest jedyna metoda, bo naprawdę tutaj wikipedyści no, są administratorami powiedzmy i mogą to zrobić, ale nie chcą tego robić, bo nie chcemy zabraniać y, ludziom dostępu do A, możliwości oni edycji. nie chcą, ale my, my możemy, tak? To, to znaczy, jest takie ciekawe podejście troszeczkę. Yy, no, no, w pewnych Panie sytuacjach tak, są... nie da się nic innego zrobić, szczególnie jeśli operator nie, nie? reaguje na e-maile, nie reaguje na, na, na takie protesty, na takie prośby jeszcze raz, powiem, jeszcze raz powiem ten przykład z tej autostrady. Sama, sam zarządca autostrady jest pewnym pośrednikiem, ale to mandaty wlepie policja, a nie... Y, zarządzający y, autostradą. I od tego jest policja, żeby piętnować takie rzeczy i moim zdaniem te służby chętnie by się tym zainteresowały, gdyby były jakieś konkretne zgłoszenia. No ale z drugiej strony, jeśli już idziemy w kierunku tego porównania, na autostradzie, jeśli ktoś rzuca kamienie na tej autostradzie, albo robi dziury w tej autostradzie, no to właściciel autostrady też może się tym zainteresować no tak, i. Tak. Jak nie ma zasięgu, to, to, my go, to my robimy łatę, no oczywiście. No, i od tego no ale w wandale to właśnie jest takie coś jak rzucanie no, kamieni. na, operacja na nawet nie ma jak takich y, rzeczy wyłapywać. No, no. Nie ma jak. Ja też tak myślałem, że to jest właśnie tak, jak pan mówi, że to jest autostrada, ale inni operatorzy mają jak, więc nie rozumiem, dlaczego Play nie ma jak. Ja nie. myślę, że trochę, jeżeli mogę tego powiedzieć, że myślę, że trochę to też wynika z tego, że udziały naszych użytkowników są pewnie większe niż innych, bo nasi użytkownicy ogólnie są o wiele bardziej aktywni w internecie. Mhm. Jakby pan spojrzał o tym, co rozmawialiśmy wcześniej, o ilości transmisji danych w internecie, to Play ma przez sieć playa przechodzi trzy razy więcej transmisji danych niż przez innych operatorów. Mhm. Więc y, mimo, że jesteśmy takim najmłodszym operatorem, widać, że dużo osób, które kupiło nasze usługi, to są bardzo aktywni użytkownicy. I być może jest tak, że na 100 użytkowników e, Wikipedii 50 korzysta właśnie z playa, a 50 z pozostałych operatorów. Więc jeżeli my mamy dwie e czarne owce, w tych 50 i inni mają po jednej, to być może można taki, wyciągnąć taki wniosek, że play jest naj tej najbardziej aktywny. Tak, tak, to, tak to próbuję zrozumieć, no bo tak naprawdę nie sądzę, żeby... Jesz jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem dotyczy to naprawdę pojedynczych zdarzeń, pojedynczych przypadków, mm -hmm. a cierpią za to setki tysięcy użytkowników i uważam, że jest to szczególnie na, jak na taką instytucję jak Wikipedia, która jest taką instytucją społeczną, jest dla mnie trochę zaskakująca. No ale to jest właśnie reakcja społeczna, bo to nie jest reakcja fundacji, która jest y, właścicielem Wikipedii, tylko to jest reakcja społeczności, czyli ludzi, którzy y, bez żadnego wynagrodzenia podjęli się jakiejś pracy i ktoś im w tej pracy przeszkadza. Także jeśli można, to zakończmy w ten sposób. Ja bardzo proszę, żeby zwrócić na to uwagę i spróbować pomóc. Może się uda. Jak Jasne, nie uda, jest, to, jest. to trudno. Y, ja wiem, że od soboty przyszłej ma być ta blokada założona. Ja bym nie chciał, żeby ona była założona. Nikt nie chce, żeby była założona. Play na pewno też nie. Tylko, że no, spróbujmy może. Może, może ta rozmowa przyniesie jakiś efekt i, i uda się tutaj rozwiązać. Obiecuję, że sprawdzę, co, co, co też takiego się działo w, w relacjach naszych z Wikipedią i zobaczymy, czy dostaliśmy te zgłoszenia konkretne co do tych sytuacji i, i sprawdzę, co się z tym stało. Na pewno. No, bo bardzo nam miło, że, że właśnie Play jest, sponsoruje, podoba mu się Wikipedia, zresztą no, chyba wszystkim się podoba. Trudno, żeby Tak, Wikipedia no oczywiście, nie absolutnie. Podoba. Ja też w ogóle, co do meritum, ja się absolutnie zgadzam z tymi osobami, które to piętnują, bo to jest po prostu kawał draństwa. i tylko, że proszę trochę zrozumieć naszą rolę i ja nie wiem, czy to ta teza, która się tutaj pojawiła, która by wskazywała na to, że to w jakiś sposób klienci Play'a są bardziej aktywni w tym negatywnym zakresie niż inni, Moje zdaniem jest trochę tezon na wyrost i wynika do tego być może z ilości klientów Play'a, którzy na Wikipedię wchodzą, ale tak naprawdę, po raz jeszcze, my absolutnie piętnujemy takie wszelkie, wszelkie tego, tego typu zachowania, ale proszę zrozumieć, że do skutecznego egzekwowania prawa są do tego powołane przez prawo właśnie w Polsce pewne instytucje i organy i, i wydaje mi się, że ta, ta sama, to samo zaangażowanie, z jakim Wikipedia stara się to wyjaśnić z Play'em, gdyby było skierowane w stosunku do służb, dedykowanych do tego, wydaje mi się, że efekt byłby o wiele lepszy. No, będziemy próbować z różnych stron, żeby zaradzić temu problemowi. To jest e, fragment rozmowy, którą nagrałem we wtorek, także dlatego mówiliśmy tam o przyszłej sobocie, ale to już ta sobota właśnie nadeszła. E, Szymon, ty mówisz, że nic się nie zmieniło, nic, e, żadnego sygnału nie ma z sieci Play, że przeczytali e-maile, że się pochylili nad tym. No ja czegoś takiego nie odebrałem. <coughs> Tym się zajmuje e, Wojtek, e, który ma no, Nick w Pedzich. On jest, e, zdaje się, e, jak to się nazywa? Stewardem. No, stewardem, czyli nadadministratorem. Steward, tak? czyli, czyli to jest e, ten użytkownik Wikipedii, który ma wszystkie uprawnienia wszędzie. E, jest to taka dosyć wąska i, i, i dokładnie kontrolowana grupa osób, e, od których no, e, zależy... <coughs> globalne bezpieczeństwo Wikipedii i tego typu witryn, typu tak jak Wikicytaty, Wikisłownik i tak dalej, czyli tych projektów siostrzanych oni mają, po co mają globalne uprawnienia, sumę wszystkich możliwych, żeby mogli je udzielać, ich udzielać albo odbierać je innym. No, kto to musi też robić. Taka to jest krótka ich charakterystyka. No i, no i teraz przejdę tak. Po pierwsze, e, cały czas mówimy o jednym, jednym użytkowniku. Mm -hmm. e, tam pan rzecznik e, chyba nie wiedział o tym. To nie są jakieś dwie czarne owce, tylko to jest jedna, e, mm -hmm. która wcześniej korzystała z Orange'a i z Play, a teraz wyłącznie korzysta z Play, ponieważ Orange zareagował. To znaczy, e, e, Wojtek dał im ileś e, namiarów IP i tak dalej i oni po tym znaleźli konkretnego y, y, klienta i wypowiedzieli mu umowę y, także po prostu jeżeli chodzi o to porównanie do autostrady no to y, zarówno Orange jak i Play y, nie tylko są producentami tej autostrady ale też oni stoją na bramce i jeżeli y, y, kogoś nie wpuszczą no to on nie jedzie mhm, czyli to jest y, człowiek który ma abonament wykupiony? Aha. No to troszkę z mnie ja nie wiedziałem o tym, bo gdybym wiedział o tym troszeczkę inaczej z tą rozmowę przeprowadził. No, hmm. czy, ja też nie jestem do końca pewien, czy to jest jakiś tam taki abonament, czy, czy inna, inna forma usługi. W każdym no, razie on. Mamy w każdym razie tablicę e, rejestracyjną jest tego. Z, z tego samego operatora wcześniej korzystał ciągle z dwóch, teraz korzysta ciągle z jednego. A tutaj było takie nawoływanie, żeby zwrócić się tym do, z tym do organów ścigania. Czy było coś w tym kierunku robione? No właśnie, dziękuję. Ja tutaj nie chcę za bardzo narzucać się z wiedzą ściśle prawniczą, ale tak krótko rzecz ujmując, organy ścigania nie napiętnują złego zachowania wtedy, kiedy uznają, że ono jest złe, tylko wtedy, kiedy wolno im je napiętnować i tylko w takim zakresie, w jakim wolno im napiętnować. No i teraz to się nazywa konkretnie typizacja przestępstw, czyli czy przestępstwo zostanie uznane za zabójstwo, za czy za, powiedzmy, usiłowanie i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj po prostu mamy... Sytuację, że ktoś się zachowuje w jakiś sposób i musimy się zastanowić, czy to jego zachowanie jest przewidziane przez kodeks karny. A z tego co wiemy, to kodeks karny przewiduje, że takie zachowanie jak tutaj y, może być y, zgłoszone do sądu albo też do prokuratury przez y, prywatną osobę i popierane w czasie procesu z oskarżenia prywatnego. No, prokurator może się przyłączyć i tak dalej, i tak dalej. No to strasznie długo trwa tego, chyba, nie? Przede wszystkim. Ale y, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jedna osoba musi być bezpośrednio pokrzywdzonym i to jej dobra muszą być naruszone. Y, i, I teraz y, jest takie pytanie, czy ta działalność tego, y, tego wandala, który się nazywa, samo siebie nazywa w internecie wikinger, czy Jego działalność dotyka bezpośrednio jedną osobę. Na pewno bezpośrednio dotyka Wojtka w ten sposób, że kiedy Wojtek go blokował wcześniej, no to on mu się odgrażał. I te jego pogróżki stawały się coraz bardziej takie liczne, no, wręcz masowe. No ale czy to zostało przekazane policji w takim razie? Ale policja policja może w tym przypadku tylko pomóc szukać API? Natomiast potem to Wojtek y, musiałby sam pisać akt, akt oskarżenia, y, oczywiście tam z pomocą y, adwokata, wnosić go do sądu, popierać, y, stawiać się na rozprawy itd. Tak tak a Wojtek tego nie chce robić, ponieważ on jest wikipedystą, a nie jest, y, y, y, y, nie jest oskarżycielem, nie chce na to y, y, poświęcać czasu. Y, no to jest też kwestia takich. Hmm, no tego, żeby niekoniecznie się pokazywać. Dlatego, że ten facet, jeżeli się jemu pokaże, to może.. No właśnie, to on, może to on będzie się bardziej chciał. odgrażać mhm. też tak na co dzień. Ja dostałem od Wojtka taką informację. Może przeczytam po prostu. Jeśli ktokolwiek z nas chciałby wytoczyć proces, to nie wiadomo gdzie sąd by go rozpatrywał. To też jest pewien aspekt tej sytuacji. Miejsce jurysdykcji byłoby rozmyte. Albo tam, gdzie mieszka on, czyli vandal albo tam, gdzie mieszka poszkodowany. Albo w Warszawie. Siedzibie internetu w Polsce gdzie przestępstwo popełniono. No i oczywiście trzeba by było zatrudnić prawnika, a my jako osoby prawne prywatne pewnie moglibyśmy liczyć na wsparcie Stowarzyszenia Wikimedia Polska, co coś zresztą na ten temat było zdecydowane decydowane na spotkaniu zarządu, ale większość czasu bylibyśmy zdani na siebie. No i to wydaje się rzeczywiście pójście na skróty, ale chyba no, jedyne skuteczne wyjście. To znaczy mi by się marzyło, żeby tą sprawę dało się rozwiązać ym, we współpracy z operatorem, nie angażując w to organu ścigania. No właśnie, no, ale z tego co mówisz Szymon, to ym, no, nie ma żadnej odpowiedzi. Teraz wysłałem pytanie do Wojtka, czy, czy jest jakiś odzew. On jest na telefonie, więc nie wiem czy szybko odpowie. Może jeszcze nie w trakcie tej audycji, yy, ale wiem, że będzie słuchał dzisiaj audycji, która będzie w Radiu net o godzinie 16:00, emitowana nasza audycja. Yy, także może, może wtedy się czegoś więcej dowiemy i za tydzień, o jest, nie, do dziś na mailu nic nie mam. Także no nie wiem, jak ten rzecznik prasowy się pochylił nad tymi e-mailami, skoro no, nawet nie ma krótkiej odpowiedzi to dziwne. Myślę, że warto podkreślać to, że to jest do zrobienia, tak? bo ten rzecznik tam się zarzekał, że oni nie bardzo są w stanie to zrobić. To jest do zrobienia, skoro Orange to zrobił. Tak? No, no właśnie o tym mówiłem, że, że, że tak wydaje się to, no ja nie wiem, co zrobił Orange, prawda? No bo nie wiemy, co zrobił, no, ale coś zrobił. No i przez to... Znaczy no konkretnie tak technicznie to, to może lepiej Wojtek wie, natomiast my tak ogólnie wiemy, jak można to nazwać? Działanie Orange'a można nazwać namierzeniem IP i wypowiedzeniem umowy. Mm -hmm. Jak oni go namierzali, co klikali i gdzie, to oczywiście nie wiemy. No ale dostarczyliśmy im ilość tam adresów IP. Po tym, jaki był czas tego IP, mogli namierzyć mniej więcej miejsce. I, a tych IP było naprawdę bardzo dużo. Bo właśnie, gdyby to było jedno, to byśmy je zablokowali i tyle. Byłoby pojedyncze, ale ten facet zmienia. Więc skoro zmienia, to trzeba coraz to inne mm -hmm. blokować no I, czyli... i dochodzi do, do blokowania całych zakresów. No i wynika dajemy tego... im te, te no. AP i oni to namierzają, wypowiadają umowy i tyle. Czyli wynika z tego, że dzisiaj jednak będzie ta blokada nałożona na, na, na sieć Play. Może rzecznik czeka, aż będzie nałożona i dopiero wtedy coś zrobi. No właśnie, właśnie, to jest e, ciekawe. Znaczy, ja bym chciał uniknąć e, e, zawodów w to, no kto w polskim internecie ma lepszy PR. Czy Wikipedia, czy sieć Play. E, bo na pewno coś takiego by było. Jedna strona e, podnosi lament, że to jest niesprawiedliwe, cierpieć mają miliony i w ogóle. No to jest takie... Trochę mi się kojarzy z romantyzmem, um, z jakimś nie takim niepotrzebnym patosem, chwili. nie wiem. Znaczy ja nie, nie, nie mówię, że w romantyzmie oczywiście był tylko niepotrzebny patos, ale, ale tak wyliczam sobie. Okay. E, I... E, no tak, my zgadzamy się, to jest ogromne cierpienie, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale e, naprawdę państwo to nie jest e, to, to, to nie jest e, jakiś funkcjonariusz, który przyjdzie o świcie, wejdzie do domu, zabierze człowiekowi komputer i, i ten człowiek nie będzie miał komputera, dlatego, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i każde przestępstwo trzeba udowodnić, co jest trudne. No tak, tak. To jest bardzo trudne, skomplikowane. Będziemy śledzić za tydzień, opowiemy co się stało, czy rzeczywiście został wyłączony. Zapytałem teraz Wojtka, czy znaczy no, będzie wyłączony ten dostęp dla użytkowników, którzy z numerów IP się łączą, czyli nie dla tych, którzy są zarejestrowani, tylko dla tych, którzy i to tylko przez komórkę, właściwie przez urządzenia mobilne. Nie jest jakaś wielka strata chyba aż tak, prawda? Każdy, kto będzie chciał prawidłowo edytować, jak najbardziej będzie mógł to zrobić, tak? Się zarejestrować przez administratora. Nawet przez sieć Play. No, to znaczy tak, no, mówimy o tych, którzy no korzystają z pleja. Tak. Także to troszeczkę chyba burza w szklance wody, no ale pff, wydawałoby się, że w interesie m, y, wszystkich jest to, żeby, żeby jakoś zaradzić temu problemowi, a y, pomysł na to, żeby ścigać przez organy ścigania no nie wydaje się skuteczny. Niestety, musimy to <śmiech> powiedzieć, że tak, chyba no, nie, ta nie jest skuteczny i zresztą ta argumentacja jest bardziej wyuczona mi się wydaje i taka bardziej emocjonalna właśnie zwracam tutaj uwagę na to, na to cierpienie, niż rzeczowa, merytoryczna. Tak, tak, zgadzamy się, no ale nie, nie cierpią miliony. To nie jest duża pomoc. Właśnie była mowa o milionach. Czy masz jakieś pojęcie, il, ilu faktycznie osób to może dotyczyć? Ile, adre, adre, znaczy ilu, ile osób jest z, może korzystać z tych zablokowanych adresów? Nie mam I, pojęcia. Ile osób będzie odciętych, jeżeli będzie ta blokada wprowadzona? Nie wiem, ja mogę podać tylko liczbę adresów, które będą odcięte, natomiast kto z tych adresów będzie Aha. mógł korzystać, to, to nie mam pojęcia. Bo z jednego adresu no może korzystać wiele osób, no jak z tak. sieci fi A może być, że z danego adresu w ogóle nikt nie korzysta, bo on jest losowo dobierany ludziom i w danym momencie nikt z niego nie korzysta. No to to jest spora liczba, ale nie są to miliony chyba. No myślę, że chyba nie. To chyba 200 tysięcy czy coś koło tego. O ile dobrze pamiętam, tam tych adresów IP jest zablokowanych wtedy. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Może sieć play dopiero zareaguje w poniedziałek, jak wrócą do pracy. Zobaczymy, jak, jak to się potoczy dalej. Myślę, że przejdziemy już do kolejnego tematu, czyli warszawskich, otwarty, warszawskich otwartych wiki spotkaniach. Taki fajny skrót jest. Wow. Nie wiem, jak Ci się podoba, bo te skróty tutaj tak fajnie się pojawiają w Wikipedii, różne ciekawe, tak jak POTY na przykład, tak, skrót Picture my, of the Year. Skrót myślę, że jest fajny, yy, ale kiedyś narzekałeś na skróty, że czynią przekaz niejasnym. Troszkę tak, ale tutaj mi się akurat ten podoba. Pierwsze warszawskie wiki, otwarte wiki spotkanie to jest nowa formuła wiki maratonu, który, który odbył się kilka razy. Odbędzie się w sobotę 28 września w godzinach od 17 do 22 w lokalu Państwo Miasto przy Andersa 29. Będziemy tam, my będziemy wcześniej od godziny 14. Będziemy prosić o pomoc przy stronach naszej Wiki WikiRadia, bo mamy trochę problemów technicznych, które pewnie łatwo rozwiązać. Ja myślę o tym, żeby zaimplementować tam taki dodatek MediaWiki do pobierania danych z RSS. Sam się do tego przymierzam, ale wolałbym mieć kogoś, kto by mi ewentualnie pomógł. Masz na myśli coś wiecz. takiego, że na stronie wiki będą się wklejały tak. samodzielne kolejne wpisy z RSS-a, no tak? dokładnie. Mhm. To jest możliwe, bo widziałem, że jest taki dodatek i on nawet nie jest w fazie beta, tylko jest już oficjalnie przez fundację zatwierdzony, więc powinien sprawnie działać. No tylko trzeba go uruchomić, odpowiednie pliki skopiować w odpowiednie miejsca i, i wiedzieć jak się go stosuje. Wszystko jest po angielsku. Ja większość rzeczy rozumiem, ale niestety nie wszystko. Dlatego bardzo byśmy prosili, żeby ktoś, kto się na tym zna, pojawił się, ale pewnie tam będą ludzie, którzy się znają na takich rzeczach, pewnie Masti będzie. Myślę, że jak go poprosimy, to nam pomoże. Cóż jeszcze, no, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy do naszych audycji, no bo w tym pokoiku tam dużo osób się nie zmieści. Ale tłumów nie ma, więc raczej, raczej z tym nie ma problemów. Ale zapisać się warto. Na listę, na przybycie na 17, są 9, 9 osób. Jest pisane. 9 osób, także Dopiero na, na 17 przyjdzie 9 osób. My będziemy wcześniej we dwójkę. Yy, jeszcze, Mastiego nie ma. Mastiego na razie nie ma, ale pewnie też będzie, jak znam życie, on się pojawia. On w Warszawie mieszka pod Warszawą, właściwie czy w Warszawie, to jeszcze już nie wiem czy to jest pod Warszawą, czy w Warszawie. Zapraszamy w każdym razie. Kolejna rzecz to projekt Matecznik. Opowiedz, Szymon, jak ten projekt się rozwija, bo jakieś dwa tygodnie temu chyba rozmawialiśmy o tym, że, że no jest taki pomysł, żeby uzyskać finansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach jakiegoś grantu. Odezwało się sporo wikipedystów w tej sprawie. No i co dalej? I dalej sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy e, kilka wątpliwości związanych z wydatkowaniem konkretnie e, tych, tych pieniędzy, o których byśmy się e, e, ubiegali. To znaczy, e, całe to know-how związane z e, robieniem matecznika miałby pochodzić od e, Rosjanina, e, który sobie zażyczył dosyć spory pieniędzy za to. E, no i e, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie wiadomo, czego dotyczy to know-how, ten człowiek nie wskazał, czy to wszystko ma bezpośrednie przełożenie i tak dalej, i tak dalej bezpośrednie przełożenie na Wikipedię na, na to, że, że to coś pomoże <śmiech> możemy wymienić jeszcze kilka takich czynników, i które zadecydowały o tym, że zarząd nie podjął uchwały o przyznaniu 10% w ramach wkładu własnego skoro nie mamy wkładu własnego to nie możemy e, no, składać wniosku o grant do ministerstwa, e, dlatego że wkład własny był wymagany. Mhm. E, akurat tutaj e, pojawiła się potem taka szansa, że może e, po terminie składania wniosków jeszcze moglibyśmy go jednak złożyć, ale e, dostałem tylko taką informację, że może, może dałoby się tak zrobić, może coś poprosimy, coś tam zmienimy. Podreperujemy, zwrócimy się do zarządu i znowu do Macu i to nam przyjmą, ale jednak to nie wyszło. Także, e, póki co e, te same cele chcemy, ja chcę e, osiągnąć w inny sposób. To znaczy, mam już e, zespół ludzi, którzy by byli zainteresowani mhm. e, baraniem udziału w tym wszystkim i troszeczkę w innej formule, to znaczy nie idziemy z tym do ministerstwa, tylko poprosimy o 100% wkładu od stowarzyszenia. Być może z ministerstwo znowu kiedyś też da taki grant I, i może jeszcze się z tym wyrobimy tak, żeby w przyszłym roku też coś takiego zrobić. No póki co myślę, że napiszę harmonogram i gdzieś w okolicach jesieni takiej późniejszej jesieni październik, listopad znowu to przestawię sto, zarządowi stowarzyszenia i on przyzna 100% środków. Zastanawiam się, za co ten Rosjanin chciał te, fun, tą, te pieniądze? Nie bardzo zrozumiałem. Za know-how, to znaczy za wiedzę i umiejętności jak projektować konkretne strony i cały ten system stron w ten sposób, żeby Ludzie uczyli się w miarę łatwo, przyjemnie nauki tego pisania artykułów w Wikipedii. Okej, okay, ale to e... chyba jest jakby zrobione po rosyjsku, więc zasadniczy problem jest w przetłumaczeniu chyba tego, a nie w komponowaniu tego. Od nowa. Ale to, co jest zrobione, to jest tylko jakaś tam część tego wszystkiego, co on wymyśli aha No i właśnie tutaj też był taki problem, bo no, skoro już jest coś zrobione, to jest to na wolnej licencji, więc to spokojnie możemy przetłumaczyć, e, wkleić do siebie, tylko podać autora, skąd my to wzięliśmy i, i bach. E, a te same pieniądze miałyby być za to, co jeszcze nie zostało zdigitalizowane tam w tej rosyjskojęzycznej Wikipedii, ale z kolei skoro to nie zostało tam już e, wklepane, no to dlaczego my mielibyśmy za to płacić? E, no, jeszcze nie wiadomo, co to jest w ogóle. Być może, by, tak, znaczy mniej więcej wiadomo, ale, ale musielibyśmy się zdecydować, czy nasz zakres tego wniosku obejmuje tylko to, co jest tam, czy my chcemy to rozszerzyć i interesuje nas też to, co ten Rosjanin wymyślił, czego tam jeszcze w tej wikipedii rosyjskojęzycznej nie ma. I to była taka niedogadana sprawa. No i właśnie dlatego też zarząd nie przyznał tych środków, ale oczywiście cele, jakie sobie postawiłem, czy postawiliśmy, są cały czas aktualne i jeżeli nie w ten sposób, to winnie je osiągniemy. No fajnie, to, to trzeba tylko projekt ym, przepisać do y, projektów y, Wikimedia Polska i on jest wtedy rozpatrywany przez zarząd i to jest do zrobienia chyba. Tak. Chyba to nie jest problem. Tam <grym> też jeden z takich ciekawych projektów czeka, nie wiem, czy wiecie, że y, jest taki projekt y, kolendy polskie. Wiemy, jak ten projekt się układa. Wiemy, właśnie, wiemy. właśnie. Y, no bardzo ładnie wygląda. Jest, jest poparcie, jest zaangażowanie y, wszystkich y, osób, które chciałyby do tego do, doprowadzić do Utworzenia do, do zrealizowania tego projektu. To są tylko szczegóły, które będziemy jeszcze omawiać na najbliższym spotkaniu zarządu i jest duża szansa, że takie kolendy i w formie gotowych pieśni, i w formie takich do śpiewania czyli podkładów muzycznych wysokiej klasy, wysokiej jakości. To jest bardzo ważne w tym projekcie, bo, bo to jest lwia część wydatków w tym projekcie żeby stworzyć naprawdę piękne orkiestracje z instrumentami. To nie będą muzycy na żywo. To nie jest tak, że to się już, w tej chwili się już aranżerzy tak nie pracują. To wymaga dyrygenta, spotkań z orkiestrą, poprawiania muzyków. A w tej chwili w komputerze można to zrobić samemu. Nagrywamy każdego z osobna i potem sklejemy w komputerze. Też nie, też nie. To się odbywa w ten sposób, że... Orkiestra jak gdyby zagrała wcześniej każdy instrument i on został przepisany na formę cyfrową. I on, i on jest tak przepisany, że można nim kierować y, jak gdyby przez komputer. Sprytne! Czyli jak, jak ma wygasać dźwięk, jak ma się zaczynać, gdzie ma być mocniejszy, gdzie ma być słabszy. Ale to wszystko jest na bazie y, próbek pobranych właśnie z oryginalnych instrumentów. Ha, czyli nagrywamy tylko próbkę, jak gra instrument, a potem z tego składamy no to, to, utwór na komputer. To już jest ponagrywane. To, to jest już... ponagrywane i to są bardzo drogie biblioteki, które, yy, które no nie, każdy nie każdy może sobie na nie pozwolić. Mhm. Bo nie każdy wie, co z tym zrobić później tak naprawdę. Tylko właśnie aranżer, który, który wie, który ma wizję, jak jak ma wyglądać utwór, gdzie ma głośniej zagrać trąbka, a gdzie cichutko skrzypce, a że tam ma się pojawić werbel na przykład, czy coś, no to on jest w stanie tutaj z tym programem współpracować i z tymi, z tymi próbkami sobie poradzić tak, że to potem nie brzmi jak takie midi, które znamy z przeszłości, które no, imitowało bardzo u, u, nieudolnie jakiekolwiek instrumenty, tylko naprawdę brzmi to jak orkiestra. I te wszystkie... Program, te wszystkie filmy, które w tej chwili oglądamy są właściwie robione w takiej formie już nie zatrudnia się orkiestry do, do tego, no to są rzadkie wypadki wtedy się o tym głośno mówi, że to prawdziwa orkiestra coś gra, ale generalnie wszystkie filmy są w ten sposób właśnie tworzone muzyka do filmów, no i muzyka też do piosenek i do utworów muzycznych także to będzie w ten sposób właśnie stworzone A możemy na pewno coś takiego zrobić ze względu na prawo autorskie? możemy zrobić, jak najbardziej, dlatego, że y, te próbki są przekazane, znaczy nie można ich udostępniać y, luzem, luzem i, i sprzedawać ich. Natomiast jeśli stworzysz własny utwór z tych próbek, to on jest twój w całości. Mhm. To jest taka licencja, którą kupuje się razem z tym y, projektem. No muszę tutaj dopisać w takim razie o tym projekcie y, do notatek y, informacje. Będziemy jeszcze o tym mówić, bo projekt, mam nadzieję, skończy się gdzieś na początku grudnia. Tak, żebyśmy wszyscy mogli skorzystać z tych kolęd od razu w tym roku. Zobaczymy. Ja jestem pełen dobrych nadziei i dobrej myśli, bo i, i młodzi ludzie, którzy będą śpiewać te kolendy, to są studenci szkół aktorskich, muzycznych, muzykalowych. Naprawdę fantastyczne głosy. A oprócz tego nie, niesłychanie dobry aranżer, który zrobi orkiestrację. Także będę się chwalił, ale to jak już będzie coś gotowego. Kolejna rzecz to yy, licznik Mastiego, mieliśmy o tym powiedzieć. Licznik, yy, który liczy artykuły do milionowego hasła, które zostało utworzone w Polsce. No już może inaczej. Yy, to jest licznik, który po prostu liczy yy, liczbę artykułów. W polskiej Wikipedii, w polskojęzycznej Wikipedii, jak ty wolisz, zdaje się. Żeby no mówić. Tak. Mhm. W tej chwili jest 995 350 dwa artykuły są e, Ostatnio, no. według tego licznika, co powiedzmy on nie jest Mastiego, to znaczy nie jest od początku do końca Mastiego no. Mastiego go tak jakby zaimplementował, natomiast Aha. cały ten kod, który, który tym steruje, jak to masti mówi, nie, nikt się nie, nie chce do niego przyznać, <laughs> on no, no, jest trochę problematyczny. Komuś musimy go przypisać więc nazywamy go E, po prostu w ten sposób, bo tutaj widzę z wikimedia.pl i tutaj jest Masti w tym adresie HTML, więc w adresie internetowym. U nas tym się zajmuje Mastik. No więc właśnie, więc to niech, niech to będzie jego. Ale dziwi mnie to, bo tutaj mamy rodzaj, kolumnę w, ty, w tym liczniku i mamy litery A i R. Zastanawiam się, R to jest pewnie przekierowanie, tak? Redirect, tak. Ale a, to jest nie liczone. R, R jest nie tak yy, jak widzę. Ale R ma kolejne numery. Nie, właśnie nie. A, 51, 51, faktycznie, no. okay, dobra. Także tutaj chyba nie ma. To już dużo wcześniej zostało pewnie wymyślone na, na 900 i tysięczny tak, i jeszcze wcześniejsze artykuły. Także to chyba dobrze jest zrobione. Można śledzić, no my dzisiaj jesteśmy o godzinie 12.20 w sobotę dzisiaj jest 7 września, no to mamy 995 352 artykuły, ostatni jest 12.04. Jak tak ostatnio obserwuję, to mam wrażenie, że tak około studziennie, nie wiem czy Szymon potwierdza taką obserwację, że około dziennie nowych artykułów mamy teraz? A tak dokładnie teraz do tego nawet nie sprawdzam, dlatego że no, nawet jak jestem na wiki, to się zajmuję czymś innym, chociażby właśnie tak jak to dodałem, następny punkt, y Wybory arbitrów Komitetu Arbitrażowego raczej tam teraz patrzę. Aha, właśnie. Będziesz arbitrem? Trzyman? Najprawdopodobniej tak. Mm -hmm. Jestem i najprawdopodobniej będę. Oj, spojrzałem na zegarek. Niestety mamy już bardzo mało czasu. Tak to zwykle bywa pod koniec audycji. Spójrzmy jeszcze na wyścig państw. Wiki lubi zabytki, kocha zabytki. Yy, Niemcy są na pierwszym miejscu 11 642 yy, Hiszpania na drugim miejscu zasłoniło mi się teraz 8 445 i Polska na trzecim miejscu 6 224 grafiki załadowane z okazji konkursu Wiki lubi zabytki. Wiadomo, że to się wszystko jeszcze będzie zmieniać Niektóre państwa słabną przed metą, inne z kolei przyspieszają, to jest różnie. To jest taka zabawa w sumie, bo chodzi o to, że, żeby, żeby patrzeć jak naprawdę dużo tych zdjęć trafia do tego konkursu, który został nagrodzony zresztą, znaczy został zgłoszony do Księgi Guinnessa jako największy konkurs na świecie fotograficzny. No i myślę, że właśnie jeszcze ostatni temat wybory arbitrów Komitetu Arbitrażowego. To Ty coś nam powiesz, Szymon, na ten temat? No to już widzę, że tak jest taka sama końcóweczka, więc najkrócej. Dwa razy do roku się odbywają wybory arbitrów właśnie, Komitetu Arbitrażowego. We wrześniu wybiera się pięciu, w marcu wybiera się czterech. W ten sposób jest zapewniona ciągłość działania Komitetu Arbitrażowego. Komitet Arbitrażowy jest to ostatnia instancja rozwiązująca konflikty między, najpoważniejsze konflikty między Wikipedystami. Ma ściśle ograniczony zakres kognicji, czyli, e, czyli jest za, właściwy tylko do, do kilku tam określonych spraw. E, no i właśnie w tym momencie wy, odbywają się wybory. Od, e, od, od, od, już spojrzę e, dnia, zdaje się. 6 września. Nominacje Chyba są tak, od 1 tak. do 5, a od 6 do 12 się, tak, września. Tak. Mhm, wybory. wybory się zaczęły 6. To jest wczoraj. Mhm. No właśnie, ale to są jakieś rzeczywiście takie spory, dużo jest tych sporów? Dużo jest pracy na taki arbiter? Ostatnio nawet mało właśnie. Aha. Natomiast jeżeli już jest taki spór, to on jest bardzo poważny, wymaga wielu godzin, pracy wielu osób, to jest też mudne, nudne, nikt się tym nie interesuje i kilku takich zapaleńców albo, no niekoniecznie zapaleńców, bo to do tej pracy też trzeba mieć właśnie dystans przede wszystkim, to jest tak jak, jak sędzia, no, można być, można lubić pracę sędziego, natomiast nie można się za bardzo emocjonować każdą sprawą, bo sędzia właśnie musi być obiektywny i tak samo tutaj, kilku takich Najbardziej zdeterminowanych może bym powiedział yy, się zawsze zgłasza i są wybory. No widzę, że masz tutaj duże poparcie, 29 głosów. Mam wrażenie, na plus. Yy, że te głosy, które są przeciw, to te komentarze, które przy nich są, nie bardzo dotyczą działania arbitra. Czy zgadzasz się z taką opinią? Mam... <śmiech> to znaczy chyba yy, jeżeli chodzi o mnie, to jest tylko jeden komentarz negatywny, który jest jakkolwiek uzasadniony, prawda? Nie, dwa. dwa, ale no tak, ale obydwa nie są związane z działalnością arbitra zresztą jeden na jeden odpowiem jak już się skończą wybory bo to jest taka dosyć obszerna wypowiedź i nie chcę teraz zwracać uwagi wikipedystów na dyskusję, kiedy się toczą wybory i raczej ta, no, ta dyskusja odbiega od przedmiotu wyborów, dlatego teraz nie, nie jest celowe, żeby to teraz mieszać. No a, a drugi komentarz nie jest związany zupełnie z niczym i ten akurat wikipedysta postawił sobie za cel aktualnie zwrócić uwagę na dwie sprawy. Jeżeli ktoś się z nim konkretnie teraz z tym nie zgadza, no to postawi, postanowił negatywnie zagłosować, nawet jeżeli to nie ma nic wspólnego z działalnością KA. Tak, tak to według mnie wygląda. No dobrze, to na tym będziemy musieli skończyć. Yy, kończymy z tego pięknego, nie wiem czy jednego z ostatnich takich pięknych weekendów w Warszawie, gdzie możemy na zewnątrz siedzieć i w takim pięknym otoczeniu nadawać. Może uda nam się znaleźć w następnym tygodniu, to nie za dwa tygodnie, jakieś takie też fajne miejsce w Warszawie. Ja nazywam się Borys Kozielski Był ze mną również Marek Mazurkiewicz Do usłyszenia I Szymon z Lublina Pozdrawiamy Cię i do zobaczenia za tydzień Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło I że przyjedziesz do nas Mam też taką nadzieję Do zobaczenia Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć